Odcinek siedemdziesiąty Tymczasem wśród pasażerów toczy się głośna, ożywiona rozmowa. Przysłuchuje się, ponieważ dotyczy wizyty Jana Pawła II w Astanie. Jeden z młodych kazachów mówi — Ten papa rimski to prawdziwy dostojnik. Drugi kazach dopowiada — Co ty mówisz? To nie tylko dostojnik. Ale drugi Bóg na ziemi. Do rozmowy włącza się Rosjanka. Ale my, Wastanie, wydaliśmy bardzo dużo pieniędzy w związku z jego wizytą. Pierwszy Kazach. Coś ty powiedziała? Przecież on pozostawił znacznie więcej niż myśmy dali. A poza tym on pozostawił ważniejszą rzecz. Wielkie dobra duchowe. Trzeci Kazach. Byłem na placu matki ojczyzny, żebyście widzieli, jak on się modlił w tej jurcie, a pod koniec uroczystości wszyscy ludzie podawali sobie ręce i uśmiechali się do siebie. Do mnie też podeszli, a na spotkaniu z młodzieżą mówił o pojednaniu między narodami, że nie możemy żyć tak podzieleni, że... Tyle zapamiętałem, ale wiem, że wszystkich ujął swoimi słowami. To bardzo mądry i dobry człowiek. Rosjanka wysiadła w Pawłodarze i już więcej nie było dyskusji na ten temat. Zbliżała się noc, a z nią cisza. Zadałam sobie pytanie. Czy to przypadek? Że jadę właśnie tym autobusem i że byłem świadkiem tej rozmowy? Ludzie śpią, a ja czekam na ten niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, bajkowy obraz wschodzącego nad stepem słońca, kiedy cała przyroda lśni, jakby srebrem i złotem malowana. Wczesnym rankiem Karaganda Przyjechał Sasza i znów jestem w seminarium duchownym, gdzie wszyscy mieszkańcy tego domu to ludzie wielkiej życzliwości i wrażliwości na drugiego człowieka. Jak to dobrze, że młodzi seminarzyści mają takich wspaniałych księży profesorów, wielkich duchem, wiedzą i modlitwą, darzących ich prawdziwie ojcowską miłością. Poza księdzem rektorem, Zygmuntem Kwiecińskim, jest jeszcze pięciu księży profesorów. Ksiądz Bernardo Antonini, ojciec Atanazjusz, ojciec Laurencjusz, ojciec Aleksy i ojciec Wiktor. Dziś niedziela, 30 września. Jestem na mszy świętej w katedrze, a potem modlę się przy grobie księdza prałata Władysława Bukowińskiego, gdzie składam biało-czerwone goździki w imieniu Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Świętego Andrzeja Boboli. Po obiedzie wspólna modlitwa w kaplicy seminaryjnej, a potem żegnam się ze wszystkimi, dziękując za okazane mi serce. Na koniec wspólne pamiątkowe zdjęcie. Ksiądz rektor Zygmunt Kwieciński przekazuje mi relikwie krzyża ze spasku. Zabiorę ją ze sobą do Polski. Po trzech godzinach jazdy jestem już w Astanie, w kurii biskupiej. Księdzu biskupowi Tomaszowi Pecie i księdzu proboszczowi katedry Piotrowi Pytlowanemu Zdaję relacje z mojej pielgrzymki śladami przeszłości. Tego dnia zdążyłam jeszcze zobaczyć przepiękny zachód słońca. Ksiądz biskup Tomasz Peta powiedział, że jedyną modlitwą, która przetrwała najcięższe czasy tutaj, w Kazachstanie, był różaniec. To było serce, które pulsowało gdzieś w podziemiu, w ziemiankach w grupach ludzi, gromadzących się na modlitwie. Różaniec był sercem tej krainy. Gdzie się zwracałeś o pomoc, tatusiu? Do nieba. Z czego jest ten różaniec, tatusiu? Z chleba. Skąd masz ten różaniec, tatusiu? Zrobiłem. — Pomógł ci ten różaniec, statusiu? Wróciłem. Z wiersza poetki Sybiraczki Stanisławy Wiatr Partyki 2 października 2001 roku W Święto Aniołów Stróżów wracam do Polski. — Czyż może być lepszy dzień na podróż? Tym razem jadą ze mną siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, świętego Wincentego a Paulo, siostry Szarytki, z Chełmna nad Wisłą, siostra przełożona Elżbieta, siostra Zofia i siostra Grażyna. Były w miejscowości Szortandy, gdzie pracują siostry z ich zgromadzenia i gdzie proboszczem jest ksiądz Jarosław Słowy z archidiecezji gnieźnieńskiej. Jedzie też do Polski ksiądz Jerzy Cyrul, Saletyn z Dębowca, pracujący w Kazachstanie. Wielka jest nasza radość, bo i w drodze powrotnej będą wagonowe msze święte. Tym razem dziękczynne za to, że ojciec święty Jan Peweł II był w Kazachstanie i swoją obecnością uświęcił te ziemię męczenników i za to wszystko, co w tym czasie przeżywaliśmy. Myślę, że była to przedziwna reżyseria Boża. Ksiądz biskup Tomasz Peta odwiózł nas na dworzec, a ja dziękowałam serdecznie Jego Ekscelencji za zaproszenie na to wielkie spotkanie, za to, że mogłam tu przyjechać oraz za wielką życzliwość i troskę okazaną mi podczas pobytu w Kazachstanie. Dziś jest zimno i pada deszcz. To pierwszy słotny dzień, bo od przyjazdu Ojca Świętego przez cały czas świeciło słońce. Pomimo deszczu ksiądz biskup czeka aż do odjazdu pociągu. Błogosławi nas i kreśli wielki znak krzyża. Ruszamy. Żegnaj, gościnny Kazachstanie. Cztery doby podróży mijają szybko. 6 października jesteśmy w Warszawie. Czułe powitanie z rodziną i przyjaciółmi. Dzieci martwiły się o mnie. Tymczasem wróciłam zdrowa i szczęśliwa, że po 65 latach mogłam tam być. I to z okazji tak wielkiego wydarzenia. Od Ojca Świętego otrzymałam medal z brązu upamiętniający pielgrzymkę jego świątobliwości do Kazachstanu i perłowy różaniec. Po powrocie do Polski żyję cały czas sprawami Kazachstanu. To, co zobaczyłam, przeszło moje wyobrażenie. Kazachstan, który przed dziesięciu laty odzyskał wolność, bardzo się zmienił. Mogłam zobaczyć wiele dobra, które tam zaistniało od momentu zesłania w czasie II wojny światowej. Oto okazało się, że cierpienie i śmierć wielu zesłańców nie były daremne. Legły u podstaw rodzącego się w Kazachstanie kościoła. Krzyże na ich bezimiennych mogiłach są wymownym znakiem tego, że stali się oni w tym kraju posiewem chrześcijaństwa którego istotną treścią jest miłość. Miłujcie się wzajemnie. To był przewodni temat pasterskiej wizyty Ojca Świętego. I tak się staje. To państwo, Kazachstan, jest przykładem harmonii pomiędzy narodami i religiami, powiedział Jan Paweł II. A Kazachowie mówili, że rimski papa niesie światu pokój, miłość i pojednanie. Koniec książki Barbary Piotrowskiej-Dubik Kwiaty na stepie Pamiętnik z zesłania Czytała Hanna Kinder Kiss.